Zapraszam w czwartek o 19.10. Marcin Pesta. Autopromocja. Program Drugi Polskiego Radia minęła 17. Przegląd prasy zagranicznej. Dziś przeglądamy prasę ukraińską. Mariana Krill. Dzień dobry Państwu. Dziś w przeglądzie prasy ukraińskiej o akwareli Tarasa Szepczenki, która była uważana za zaginioną. Już niedługo ten obraz można będzie zobaczyć w Kijowie. W Muzeum Astrid Lindgren w Szwecji dodano ukraińską wersję instalacji opartej na twórczości pisarki. O tym pisze portal literacki 3 Tomo. O czym jest mowa, kiedy rozmawiamy o Krymie? O wystawie w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowskiej w Warszawie poświęconej Krymowi czytamy w Ukraińskiej Prawdzie. A zaczynamy od informacji o projekcie specjalnym prezydenta Ukrainy Wolodymara Tysiąca Wiosna. Ministerstwo Kultury Ukrainy uruchomiło tę inicjatywę. Jej celem jest wyparcie rosyjskich i rosyjskojęzycznych treści z przestrzeni informacyjnej, stworzenie popytu na ukraińskie produkty oraz wywarcie wpływu na nawyki kulturowe Ukraińców, przede wszystkim wśród młodzieży. O inicjatywie na portalu Suspilna Kultura opowiada ministra kultury Ukrainy Tetiana Bereżna. W Ministerstwie Kultury zdajemy sobie sprawę, że jest to niezwykle ważna kwestia strategiczna dla naszego państwa. Jej celem jest sprawienie, by Ukraińcy oglądali, słuchali i korzystali przede wszystkim z własnych treści. A ukraińska młodzież dorastała w oparciu o ukraińskie wartości, a nie obce narracje. W końcu kultura jest dziś kwestią bezpieczeństwa narodowego, tłumaczy Tetiana Bereżna. Lista tematów, które będą poruszone w projekcie ma charakter orientacyjny, ponieważ program nie ma na celu ograniczania artystów ani krępowania ich swobody twórczej. Jednak ogólnym celem tego programu jest sprawienie, by Ukraińcy pokochali to, co swoje i na nowo Poznali swój kraj, a także uświadomili sobie, że Ukraińcy to zwykli ludzie, którzy robią niezwykłe rzeczy oraz, że jest to utalentowany, wartościowy i twórczy naród, który z powodu pewnych radzieckich narracji niesie ze sobą w przyszłość poczucie niższości. Z tym trzeba się pożegnać. Podsumowuje Bereżna. W Muzeum Zapowitu, czyli Testamentu Tarasa Szyuczenki w Perejasławiu zaprezentowano akwarelę poety pod tytułem Klasztor Michałowski pod Złotymi Kopułami w Kijowie, która przez długi czas uważana była za zaginioną. Po Wielkanocy dzieło to można będzie zobaczyć w Soborze Świętej Sofii w Kijowie. W ukraińskim Radiu Kultura dyrektorka Muzeum w Perejasławiu Maryna Nawalna zaznaczyła, że był to pierwszy przypadek, kiedy w muzeum wystawiono oryginalny obraz Tarasa Szepczenki. Jej zdaniem zarówno prezentacja dzieła, jak i sam fakt jego powrotu na Ukrainę to niezwykle ważne wydarzenie. Obraz należy do prywatnego kolekcjonera i architekta Federa Zerneckiego. Według kolekcjonera dzieło to jest wyjątkowe ze względu na stan, w jakim się zachowało. Obraz pozostał w Europie, dlatego nie trafił do Moskwy na renowację, wraz z większością dzieł Szewczenki, które w wyniku tego utraciły swój pierwotny blask. W stołecznym Muzeum dla Dzieci Junibaken w Sztokholmie dodano ukraińską wersję instalacji pociąg bajek poświęconej twórczości Astrid Lindgren. O tym informuje portal literacki Czytomo oraz Ukraiński Instytut w Szwecji. Ukraińską wersję nagrała aktorka Ada Rochowcewa. Od teraz ukraińskie dzieci mogą słuchać opowieści Lindgren w swoim ojczystym języku podczas zwiedzania instalacji, która odtwarza światy z książek szwedzkiej pisarki. Przedstawicielka muzeum Sara Witerim powiedziała podczas prezentacji, że to sposób, by powiedzieć każdemu ukraińskiemu dziecku ta historia jest również twoja i to miejsce jest również twoje. Ambasadorka Ukrainy w Szwecji, Svitlana Zaliszczuk, podkreśliła znaczenie języka dla dzieci, które z powodu wojny musiały opuścić swoje domy. Dzięki temu językowi nie tylko mój syn, ale także wiele dzieci, które przybyły do Szwecji z powodu wojny, zyskuje małą oazę bajek w języku, który rozumieją możliwość poczucia się jak w domu. Język ukraiński stanie się odtąd stałą, opcją językową w Unibakken. Symbolicznie zaznaczono to ukraińską flagą umieszczoną przy wejściu do instalacji, gdzie język ukraiński pojawił się wśród dostępnych opcji językowych. I na koniec dzisiejszego przeglądu prasy ukraińskiej o wystawie o czym jest mowa, kiedy rozmawiamy o Krymie, którą można obejrzeć w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. A o tej wystawie czytamy w gazecie internetowej Ukraińska Prawda. Wystawa jest wspólnym projektem zespołów Ukraińskiego Instytutu oraz Platformy Kultury pamięci, przeszłość, przyszłość sztuka. Kuratorom Katarzynie Semeniuk, Oksanie Dowgopolowej i Alimowi Alijewowi udało się stworzyć delikatny i poetycki portret Krymu jako intymnej przestrzeni w osobistej pamięci każdego, kto jest związany z tym miejscem. Zespół kuratorski ograniczył do minimum materiału historyczne i obszerne informacje, prezentując jedynie krótki film, który przedstawia kluczowe momenty burzliwej historii Półwyspu. Głównym głosem są tu utwory, w których zawarto nieoczywiste rymy i antagonizmy. Wystawę otwiera grafika Pawła Makowa – Pejzaż symferopolski z 1988 roku, akwaforta, na której nad wieżą Babel gromadzi się ciemna chmura, a powietrze wydaje się wypełnione odłamkami miasta, nad którym szaleją wiatry. Praca ta stanowi epigraf do wystawy poświęconej Krymowi jako mieszance doświadczeń kultur i języków, nad którymi zawisło kolejne czarne nieszczęście. Wystawa O czym jest mowa, kiedy rozmawiamy o Krymie w Zamku Jazdowskim w Warszawie jest czynna do 28 czerwca. To wszystko w przeglądzie prasy ukraińskiej na dziś. Duże dziękuję, Mariana Krill. Kolejny przegląd prasy zagranicznej jutro o stałej porze. Program drugi jest 9 minut po 17. La Samparta, la reine Margot Rencontrer trois capitaines de Margot Rencontrer trois capitaines Vigneur, ignore, ignore Rencontrer trois capitaines Margot Ils m'ont salviée Margot Je fuis leur fièvre Margot Je fuis leur fièvre carter Je fuis leur fièvre carter Margot les les Je suis la fièvre le Margot. Je ne suis pas de Margot. Je ne suis pas aussi vignes, vignes, Je ne suis pas de Margot. Puisque le fils de est de Margot adoro <speaking in foreign> le <language> Utrę de em de marjolène margots, em de un de Si je serai reine de si je perds ma peine de si l'hiver je perds ma peine si l'hiver je perds ma peine malo. Malo Panią Muzyka anonimowego kompozytora, tradycyjna pieśń francuska w wykonaniu zespołu La Poème całość prowadził Vincent Dumestre. A tymczasem, 12 minut po 17, Wacław Olewiński zabiera Państwa na zamek. Gość dwójki. 17 kwietnia w Muzeum Narodowym będzie miało miejsce wydarzenie niezwykłe. Od tego bowiem dnia do 13 września będziemy mogli podziwiać obrazy z kolekcji hrabiego Ignacego Korwin-Milewskiego. O tym niezwykłym człowieku, o jego zbiorach porozmawiamy dziś z kuratorką wystawy, panią Renatą Higersberger. Dzień dobry, Renato. Dzień dobry. Będziemy mieli do czynienia z wydarzeniem niezwykłym, dlatego że każdy Polak zna obrazy z tej kolekcji. Tyle, że niewielu wie, że Korwin Milewski był ich właścicielem. Był człowiekiem dobrze wykształconym. Z... Najpierw studia prawnicze, a później a potem zadziwiający wybór dla osoby tak konkretnej powiedziałoby się, czyli Królewska Akademia Sztuk Pięknych w Monachium w pełnym wymiarze. Pięć lat przestudiowanych na tejże uczelni. Rozumiem, że sam malował, ale w którymś momencie uznał, że no Bozia talentu nie dała na tę miarę, jakiej by oczekiwał. Tak, myślę, że równolegle jak pogłębiała się jego wiedza o historii sztuki, również wzrastała w świadomość, że talentu na miarę artystów, z którymi się tam spotykał, nie miał. I m, po skończeniu tej uczelni definitywnie zaprzestał malarstwa. Natomiast rzeczywiście okres studiów to jest nawet pewna jego aktywność wystawiennicza. Wystawiał i na salonie, i w, na wystawie w, w Światowej Wiedniu, w Wilnie. Także m, póki studiował, chciał robić to bardzo profesjonalnie, jak zresztą wszystko, co robił w swoim życiu. A mamy te jego obrazy? Mamy fotografie dwóch obrazów, które właśnie wzięły udział w wystawie w 1873 roku w Wiedniu. Te zdjęcia będą również pokazane w muzeum w trakcie wystawy, nie na naszej wystawie, tylko na równoległej wystawie, bardzo ciekawej w gabinecie fotografii o dziełach sztuki w fotografii. Także holistycznie podejmujemy temat Milewskiego. Korwin Milewski był postacią, absolutnie niepodrabialną, powiedzielibyśmy kontrowersyjną, no powiedzmy prawdę na temat jego tytułu hrabiowskiego papieski hrabia, czyli jak na tamte czasy mm, wielki zaszczyt. Mielewski... kupił sobie ten tytuł? Nie wiem, no, na pewno umiejętnie kierował swoim życiem, swoimi tytułami, bardzo świadomie po zakończeniu właśnie tego m, pięcioletniego epizodu związanego z Akademią Sztuk Pięknych zdecydował zaprzestać malowania, ale skupił się bardziej wtedy na swojej pozycji, która pozwoli mu zaistnieć w środowisku arystokracyjnym, europejskim. I tutaj podczas jednego pobytu w Rzymie najpierw wstąpił do kawalerów maltańskich. To był wydatek. On tu się musiał bardzo tego przygotować, musiał dokumentować szlachectwo swoich przodków do czwartego pokolenia. To zostało wszystko udokumentowane. Otrzymał tytuł kawalera maltańskiego, tytuł honoru i dewocji. I wtedy ruszył do papieża, powołując się na to, że Tereny, które należą do jego rodziny, czyli właśnie Gieranony i jej okolice były hrabstwem za Gasztofta z kilkaset lat wcześniej, ale obecnie jest w jego gestii i papież uznał tę przynależność do tytułu i przyznał tytuł hrabioski ojcu, bo Milewski wystarał się o tytuł dla Oskara Milewskiego tytuł, który oczywiście, dziedzicznego tytułu, który Milewski używał. Jedyny go używał, bo brat, ani ojciec nie skorzystali z, te, z tego gestu brata. Natomiast herb, który Milewski używa, nazywa go Milanem, jest zgodny z tym, jaki właśnie został przypisany przez papieża jemu. Także nie jest to tak do końca jego fantazja. Ożenił się, powiedziałbym, bogato. I późno. I późno. Tak, w wieku lat 60 podjął decyzję poślubienia Janiny Zofii Umiastowskiej porównywalnie zamożnej osoby, która była jego sąsiadką. On się bardzo dobrze znali. On był drugim mężem Umiastowskiej. Pierwszy mąż był prawie, można powiedzieć, przyjacielem Milewskiego. Zachowała się dość obszerna korespondencja w Fundacji Umiastowskich w Rzymie, dowodząca na bardzo bliskie przyjacielskie relacje między panami. Niewykluczone, że nawet decyzja o ślubie była rodzajem zobowiązania względem przyjaciela, że zaopiekuje się małżonką jego po jego śmierci, by by miała troskliwą opiekę, bo decyzja dość szalona, powiedziałabym, by po różnych jego przeżyciach y, uczuciowych nagle ustabilizować swoje życie. I powiedzmy to prawdę, jest tak był kobieciarzem. Ogromnym, ogromnym i rzeczywiście dużym cieniem rzucało się to za nim na, na wszystkich polach, gdzie się pojawiał. Korwin Milewski był... Światowcem. No, był człowiekiem, który przecież uczył się w liceum w Paryżu. Później I to nie była jakim, bo no, liceum tak. to, to miejsce, z którego wyszli e, głowy państwa, dyplomaci francuscy e, i tam też zawarł ogromne znajomości z ludźmi. Z studia w Monachium, oczywiście będąc poddanym carskim, no, językiem tak, urzędowym był, był rosyjski, no, ale zmieniał obywatelstwa Kilkukrotnie. No właśnie to chciałabym skorygować, bo ta fama wokół niego krąży i trochę wygląda to na osobę, która w zależności od yy, wiatru, wiatru historii y, decyduje się na zmiany. To było w sumie wszystko bardzo poważnie i świadomie wybierane. Pierwszy raz zdecydował się na zmianę obywatelstwa z rosyjskiego na austriackie w momencie, kiedy wyprowadza się z Wilna i decyduje się przekazać w jakiejś tam perspektywie czasu swoją kolekcję jednemu z z miast galicyjskich. Zastanawia się nad Lwowem po wystawie w 1894, w którym zresztą uczestniczy bardzo aktywnie, bo daje tam 22 obrazy ze swojej kolekcji. No, ogromny sukces wystawy spowodował, że zaczyna poważnie myśleć o tym, by stworzyć muzeum ze swoich zbiorów. Wręcz myśli o kupnie albo przejęciu Pałacu Sztuki z y, obrębu terenów wystawienniczych lwowskich. Ten pomysł upada, decyduje się na Kraków, uważając, że to miasto bliższe jednak zachodniej Europy będzie dla niego komunikacyjnie bliżej połączone z miastami, które odwiedza, bo tak jak mówiłeś, jest światowcem. On więcej czasu spędza w Paryżu, Berlinie, Wiedniu czy Petersburgu niż w samych Gieranonach. I na jachtach. A potem na jachtach. Natomiast w momencie, kiedy obydwie destynacje nie udają się i Milewski wyprowadza całą Ale kolekcję... Ale wejdę ci w słowo. Nie udają się... Dlatego, że zarówno Lwów, jak i Kraków odmawiają terenów, na których mógłby zbudować galerie. Myślę, że Milewski trochę szafował tymi deklaracjami, a ich jednak nie doprowadzał do, do, do finiszu. Na pewno, a przynajmniej na to wskazuje archiwalna prasa, z Krakowem był bardzo zaawansowany, bo te rozmowy prowadzone były już z rajcami miasta. Nie uzyskał prawa na zbudowanie muzeum w miejscu na Placu Szczepańskim, gdzie dzisiaj jest budynek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Szczerze powiedziawszy, ten teren już wtedy był przeznaczony na budowę tego pałacu, więc dlatego też mu pewnie go nie przyznano, ale forma, w jakiej to się odbyło, zarzucono mu, że oczekuje, że miasto mu ten teren ofiaruje, a on na tym miejscu zbuduje budynek, przekaże kolekcję i będzie jeszcze rokrocznie finansował egzystowanie tej instytucji. Nie podobało się to, uważano, że jest tak zamożny, że ten teren powinien sobie sam kupić. On z kolei uważał, że to jest brak zrozumienia jego gestu, wspólnie należy takie inwestycje prowadzić i rzeczywiście wtedy odchodzi od tej myśli, ale chciałam troszkę jeszcze pociągnąć wątek tego obywatelstwa, bo wtedy, gdy decyduje się jednak wyprowadzić tę kolekcję, najpierw do Wiednia, w którym odbywa się bardzo ważna wystawa, o której może jeszcze chwilę później powiemy i w końcu obrazy trafiają na Wyspę Świętej Katarzyny, w międzyczasie, Bystaj, którą, sobie kupił. którą sobie kupił, która jest na Adriatyku, kupił od Habsburga, też jest to kolejny wątek jego znajomości, tego tej, tej środowiska i decyduje się na ślub z już dzisiaj wspomnianą Janiną Miastowską w intercyzie małżeńskiej ona wymaga od niego, by zmienił obywatelstwo na rosyjskie. Także on przywraca tylko dlatego, że realizuje wszystkie punkty z intercyzy, w której zresztą na wystawie będzie ten dokument, będzie można się z nim zapoznać. Troszeczkę w innym świetle stawia tego Milewskiego, który był ym, biznesowo świetnie przygotowany i podejrzewa się również, że małżeństwo potraktował materialnie. Tam zrzeka się wszystkich dóbr miastowskiej, wręcz zostawia jej bardzo dużą swobodę działania. Życie to trochę zrewidowało, to jest powiedzmy kolejna historia. I Milowski rzeczywiście przyjmuje obywatelstwo rosyjskie. Ma to obywatelstwo jeszcze przez parę lat. Tak naprawdę czas, gdy miał obywatelstwo austriackie, to jest czas tworzenia kolekcji. 906, 910 to już jest właściwie zawieszenie tej działalności, czyli wtedy zajmuje się zupełnie czymś innym. Mieszka na Wyspie Świętej Katarzyny, która w pewnym momencie przechodzi na własność państwa włoskiego i on siłą rzeczy musi zmienić obywatelstwo na włoskie, ponieważ jest mieszkańcem wyspy, która jest częścią tego kraju. Także nie były to jego decyzje i nie jest to potrzeba zmiennych fal historii, tylko wymóg pewnych jego takich biograficznych momentów życia. Na wyspie, na Adriatyku buduje piękny pałac i robi to znakomity architekt. Tak, Talowskiego wybrał sobie Milewski, ponieważ chyba dużo ich łączyło. Panowie o podobnym, przewrotnym charakterze, robiącym wszystko na przekór. Standardom ta architektura Talowskiego w połączeniu z oczekiwaniami Milewskiego jest dosyć spokojna, jak na projekty Talowskiego. Te dwa budynki, które na Wyspie Świętej Katarzyny stoją do dzisiaj, jeden przez niego zbudowany, drugi przerobiony, przebudowany. Są takie, powiedziałabym, stonowane, ale widać ten pazur Talowskiego. Renato, y, musimy powiedzieć o końcowym etapie życia y, bohatera naszej rozmowy, no bo ta kolekcja się nie ostała w całości. No, nasza wystawa dowodzi, że się ostała, ale nie w całości. <sum> <sum> tak. tak, no rzeczywiście y, Milewski, y, biorąc ślub z Umiastowską, hmm. wypisał na siebie wyrok. Tak niezgodne charaktery, tak trące się ze sobą nawzajem doprowadziły do wielu też takich skandali i okazało się, że Janina Umiastowska bardzo umiejętnie prowadząc różne rozprawy sądowe zrewanżowała się za różne gesty Milewskiego i zostawiła go w przysłowiowych skarpetkach. Także Milewski musiał w pewnym momencie zdecydować się na rozprzedanie kolekcji, co było dla niego bardzo bolesne, bo już był w tym czasie nie w pełni sprawny, bo był po udarze, który spowodował paraliż całej prawej strony jego ciała. Także m, posługiwał się cały czas innymi adwokatami, reprezentantami, członkami rodziny, którzy go y, jakoś wspierali. Nie robili tego w takim stylu, jak on by sobie życzył. On jako prawnik może kierowałby tymi rozprawami, inaczej tutaj przegrywał każdą z kolejnych rozpraw i te ostatnie jego trzy lata życia były więzieniem. No ale jeszcze musimy dodać, że no, po wojnie z bolszewikami stracił. ogrom majątku Oczywiście. Milewskich został na wschodzie. Po prostu. stracił bardzo dużo, chociaż w myśl tego, że dobrze zawiadywał swoim majątkiem, zabezpieczył się w pewnym stopniu, także w bankach berlińskim, drezdeńskim, wiedeńskim ogromne y, części jego majątku zabezpieczone, potem były jeszcze przez rodzinę dalej realizowane. Także Milewski rzeczywiście za swojego życia jeszcze decyduje się na to, by pierwszy obraz, jeżeli już wiedział, że nie ma jednej osoby, która tę całą kolekcję kupi. Że państwo polskie nie było zainteresowane przejęciem. Bo proponował przyjęciem. odkupienie tak, kolekcji tak, państwu polskiemu. Tak, tak, od tego w ogóle zaczął. Natomiast nie było na to woli, nie było też raczej oczekiwano daru, a nie, a nie sprzedania. On już na tym etapie życia, w tych, tak jak nakreśliłam przy tych problemach finansowych, nie był w stanie tego przekazać. On musiał to sprzedać. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Z Renatą Higersberger rozmawiamy dziś o kolekcji malarstwa polskiego, hrabiego Ignacego Korwin-Milewskiego, którą będziecie mogli Państwo podziwiać w Muzeum Narodowym w Warszawie od 17 kwietnia. Renato, przejdźmy do samej wystawy. Ile obrazów pokażecie? W sumie 73 obrazy z tej kolekcji zawisną w salach ekspozycyjnych. Kolejne 37 w formie symulakrum, takich duchów, które nas odwiedzą na tej wystawie w swoich realnych wymiarach będą również pokazywane. Stąd... 110. Y, cała kolekcja liczyła blisko 200 obiektów. Do 150 dotarliśmy i te 150 opisuje w katalogu wystawy. Natomiast nie wszystkie znamy z wizerunku. Stąd, tak jak mówię, 110 to, to są te obrazy, które będzie można zobaczyć na wystawie. Dodam, że część. No nie właśnie, braku. bo my do końca nie wiemy, ile obrazów było w kolekcji. Prawda? Nie, nie zachowały się, bo podejrzewam, że przy uporządkowaniu Milewskiego pewnie taki inwentarz Istniał. Nie zachowały się żadne dokumenty, ani żadna dokumentacja fotograficzna jego kolekcji. Natomiast jedynym takim najcenniejszym dla mnie źródłem no była prasa, która sukcesywnie podawała czy pamiętniki, czy listy archiwalne z artystami, które dowodziły, że konkretne obrazy były w kolekcji. Profesor Ryszkiewicz, który się zajmował Milewskim i który miał tę szansę rozmawiania ze Stanisławem Lipkowskim i jak gdyby z pierwszej ręki dowiedział się o tej kolekcji bardzo dużo, stworzył rzeczywiście takie podwaliny do badań tej kolekcji i to, co profesor Ryszkiewicz wymienia w swoich artykułach, było bazą. Udało mi się ją trochę poszerzyć jeszcze o takie właśnie pozycje wyłuskane z korespondencji bądź z gazet. Natomiast nadal nie mam pewności, czy obrazy, które mamy w galerii, które oglądamy w innych muzeach, przez które się gdzieś tam ocieramy, nie były też w jego rękach. Na pewno wybierał obrazy świetne. Obrazy bardzo duże. Więc czasami, jak widzę jakiegoś artystę, jego świetny obraz, to mam takie podejrzenia, że to chyba było kiedyś w rękach Milewskiego. Korwin Milewski proponował artystom malowanie. To nie jest tak, że on kupował gotowe obrazy, choć oczywiście tak się zdarzało. Natomiast on był często sponsorem, zamawiał obrazy. Przejdźmy do tych najsłynniejszych. Matejko? No właśnie, w przypadku Stańczyka, to był pierwszy zakup, kupił gotowy. Odkupił wręcz już drugiej ręki ten obraz, ale miał na niego wielką ochotę, zresztą pod każdym względem i symbolika postaci, i grupa Stańczyków, i cała ta otoczka bardzo go interesowała. Miał taki system, że po kupnie obrazu, jeżeli rzeczywiście to dzieło, satysfakcjonowało go, zamawiał autoportret udanego artysty. I, Taka była kolejność. I z Matejką był jednak to, to szczególny przypadek. Szczególny, no miał do tego prawo Matejko. rzeczywiście. On nie do końca zastosował się do wymogów Milewskiego, bo Milewski tę koncepcję stworzenia galerii autoportretów stworzył dość wcześnie i potem ją realizował bardzo rygorystycznie. Określił rozmiar obrazu. Określił jego konwencję na neutralnym tle. W trzech czwartych postać artysty ubranego raczej nie w stroju malarskim, a oficjalnie, ale z paletą i z akcesoriami malarskimi w dłoni. W takim właśnie kolorycie monachijskim, raczej brunatnym. Stąd ta kolekcja liczy ona 15 autoportretów i dwa portrety, ponieważ dwóch z artystów, których Mielewski chciał mieć w swoich zbiorach, nie mógł poprosić autoportrety, bo nie malowali takowych. Więc w tym przypadku te portrety zostały namalowane przez innych artystów. Także ta grupa 17 autoportretów będzie na w jednej sali wisiała. I to są największe nazwiska polskiego malarstwa. Tak, tam oczywiście nie ma wszystkich, ale dlatego, że też Milewski miał bardzo specyficzny charakter swojej kolekcji, którą zresztą kilkakrotnie wyłożył. Artystami, których kolekcjonował, byli głównie studenci Akademii Monachijskiej, bo on był przekonany, że artysta o polskim temperamencie najpierw musi odebrać porządną szkołę malarstwa i dopiero potem może sięgać na przykład Paryża, który z kolei w odwrotnej kolejności zdemoralizuje wysię z niego wszystko i zostawi go z ciężką chorobą gruźnicy. I rzeczywiście większość artystów, których Milewski kolekcjonuje, to artyści, którzy tę edukację monachijską odebrali, a Matejko faktycznie namalował obraz o formacie, którego Milewski oczekiwał, ale po pierwsze na tym obrazie siedzi, powiedział, że wtedy jest skory do myślenia i do e, pewnych refleksji i e, akcesoria malarskie odłożył, co też mogło być symbolem już żegnania się z malarstwem. Niewyobrażalne z dzisiaj punktu widzenia, że można było w jednym ręku zgromadzić taką ilość takich nazwisk i tak znakomitych obrazów. Tak, to dla nas kanon malarstwa absolutnie to jest zalążek Galerii Narodowej. Tak zresztą wszyscy ją odbierali, również krytycy wystaw w Wiedniu, bo tak jak mówiłam, to był bardzo ważny moment, kiedy Milewski zadecydował o zaprezentowaniu swojej kolekcji, a tak naprawdę kolekcji malarstwa polskiego w Kunstlerhausie, w najlepszej galerii wiedeńskiej, w najlepszym terminie świątecznym, kiedy była ona bardzo odwiedzana, wykupił tekst u bardzo dobrego krytyka i w tym katalogu wyłuskał swoją właśnie koncepcję tworzenia kolekcji i sam podzielił i wybrał obrazy, które chciał tam pokazać, to 53 obrazy, prezentowane w dwóch salach, jednej dużej, drugiej małej. W katalogu zawarte są obrazy, które w której sali się znajdowały. stąd ja sobie pozwoliłam na to, by tak zreanimować tę wystawę i w dwóch salach pokazujemy dokładnie według scenariusza Milewskiego drugi raz tęże kolekcję i to było wielkie wydarzenie. O tej wystawie Cała prasa pisała. Niektóre artykuły były niepochlebne, ale czuło się tam też jakiś rodzaj nuty zazdrości, może złości, że, że taki jeden hrabia Milewski próbuje wyegzekwować taką rangę dla swojej sztuki. No to na koniec wymień te nazwiska, które zobaczymy na wystawie najwspanialszych polskich malarzy. No właśnie, to możemy po prostu wymienić najlepszych i wtedy na pewno któryś z najlepszych obrazów będzie tam obecny. No Matejko, Malczewski, Bilińska, Delawo, Piotrowski, hełmoński. Gierymski. Gierymski, no oczywiście od niego powinnam zacząć, ponieważ jego reprezentacja jest najliczniejsza w tym zbiorze. Wodzinowski, Stasiak, Michałowski, Reisner no właściwie Same mogłabym, największe mogłabym... nazwiska w polskim tak. malarstwie. Kolekcja hrabiego Ignacego Korwin-Milewskiego była najpewniej najwspanialszą kolekcją malarstwa polskiego. Już od 17 kwietnia będzie można podziwiać obrazy z tej kolekcji w Warszawskim Muzeum Narodowym. Kuratorką tej wystawy jest moja dzisiejsza rozmówczyni Renata Higersberger. Bardzo Ci Renato dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję i bardzo Państwa zapraszam. Ja już też się z Państwem żegnam. Wacław Holewiński, do usłyszenia. finał Sonatini de Camera Aleksandra Tansmana w wykonaniu krakowskiego kwintetu harfowego. 17:37. Zgodnie z zapowiedzią zaglądamy teraz do Gdańska, gdzie dziś oficjalnie rozpoczęło działalność Centrum Sztuki Współczesnej. Powstało z połączenia Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia i Gdańskiej Galerii Miejskiej. Przez kilka miesięcy trwały w mediach społecznościowych protesty przeciwko planowanemu połączeniu. Wskazywano m.in. na odrębność działań obu instytucji. Władze Gdańska jednak postanowiły, że powstanie większa instytucja, która ma w sumie pięć lokalizacji. Między innymi o nich z dyrektorką Gdańskiego Centrum Sztuki Współczesnej Martą Kołacz rozmawiała Marzena Bakowska. Było dużo kontrowersji przy powstaniu tej instytucji. Jak doszło do wypracowania tej nazwy, która w tej chwili obowiązuje? Myśmy w zeszłym roku zaprosili zespół do tego, żeby spróbować w ogóle zastanowić się w jaką stronę chcemy, jeść, jeśli chodzi o nazwę. Czy budować nazwę zupełnie nową, czy taką, która w jakiś sposób będzie się jednak odwoływać do tej tożsamości dwóch instytucji, z których GCSW powstaje, czyli Centrum Tuki Łaźnie Gdańskiej Galerii Miejskiej. No i tutaj takie wskazanie było, żeby ta nazwa miała ten taki charakter opis i raczej tradycyjne. Myślę, że to też chodzi o takie dania poczucia bezpieczeństwa i zespołowi i publiczności, że nic się nie zmienia. Um, A jednak się zmienia. Zmienia się nazwa, nie zmienia się zespół, nie zmieniają się lokalizacje, nie zmieniają się idee. Ta instytucja będzie teraz po prostu bardziej wielogłosowa. Pięć lokalizacji, czyli pięć galerii o różnym programie działania? Tak. To jest taka instytucja, która chciałaby działać w modelu rozproszonym. To znaczy... Te 900 metrów umożliwia nam już teraz zrobienie, myślę, że całkiem przyzwoitego programu jednej wystawy, która ma narrację podzieloną na ilość oddziałów, ale daje publiczności możliwość przyjrzenia się głębiej niż do tej pory. Tak, czy w większy sposób, jednemu zjawisku, ale one się też mogą rozproszyć, czego nie można by było zrobić w takiej tradycyjnej galerii i każdy mówić swoim głosem. Pozostaną jako takie miejsca z tym wypracowanym charakterem. Nowy Port będzie nadal miejscem blisko mieszkańców. Galeria na Piwnej pozostanie w takiej formule project roomu. Tak startujemy, natomiast na dalej pewnie będziemy to sobie wypracowywać. Ja w ogóle nie lubię się usztywniać, że wszystko jest na zawsze. Natomiast na pewno tutaj nie będzie żadnych gwałtownych ruchów. Jaką sztukę będą Państwo prezentować tutaj. Współczesną. <grych> bardzo różnorodną. Chciałbym, żeby ta różnorodność mocno wybrzmiewała w programie i też jestem zupełnie spokojna, że to się stanie, bo mamy zespół kuratorski o bardzo różnych profilach, jeśli chodzi o, o zainteresowanie. Ten tegoroczny program bardzo dobrze to pokazuje. Andrzej Zagrobelny, kierownik oddziału na Powroźniczej. Obecnie prezentujemy wystawę Janusza Bałdygi, jednego z klasyków performansu polskiego. Ona trwa do do końca maja. To jest taka mini retrospektywa tego artysty. 18 kwietnia będzie oprowadzenie kuratorskie. Będzie oprowadzał kurator Jacek Sosnowski, więc także zapraszam. A w tym roku planujemy jeszcze dwie wystawy. Jedną w lipcu. Będzie ona poświęcona Operze Bałtyckiej. A na jesień będziemy prezentować pracę Andrzeja Trzaski. To jest kolejny klasyk i osoba ważna dla gdańskiego środowiska. Na no, z drugiej strony młodzi twórcy, Alexis Pouillet, który pojawi się na Jaskółcze i to jest młody francuski twórca, to będzie jego pierwsza indywidualna wystawa w Polsce. Pojawi się Paulina Semkowicz, artystka, malarka, która pracuje z tkaniną. Mimo, że zapewnia pani, że nie będzie zmian, to jednak pojawiają się nowe działalności. Na pewno na ten moment mogę potwierdzić e, powstanie stanie Biura Obsługi Artystów. To jest nowa inicjatywa, to jest w ogóle nowy, myślę, w Polsce format. W zeszłym roku Łaźnia zrobiła w porozumieniu z Fundacją Stocznia Badania, w których przebadaliśmy potrzeby artystów, a w tym roku chcemy stworzyć miejsce, ale taką infrastrukturę, która na nie odpowiada. Nie jako poprzez program, który pojawia się incydentalnie, ale trwała rzecz. Miejsce, gdzie przychodzisz, dostajesz informacje, wsparcie, tak, żeby artyści poczuli się w tym miejscu jak u siebie. Maria Sasin, zastępca dyrektora Gdańskiego Centrum Sztuki Współczesnej. Kiedy rozpocznie działalność to Biuro Obsługi Artystów? Formalnie pierwsze już takie konkretne działania planujemy na maj. To będzie dyżur prawniczy, dyżury kuratorskie, Będziemy już, mam nadzieję, mogli przedstawić jakąś bazę stypendialną, która będzie non-stop uaktualniana. Także to są takie rzeczy, które chcemy uruchomić właśnie od maja i powolutku, ale ciągle będziemy tą ofertę poszerzać. Przede wszystkim jeszcze większa uwaga nakierowana na bardzo szerokie potrzeby artystów. Od takich właśnie bardzo przyziemnych, formalnych, jak właśnie pozyskiwanie tych środków, po taki mentoring kuratorski, w jaki sposób przygotować portfolio, jak można aplikować do, do galerii, w jaki sposób można taką współpracę z galerią nawiązać. I szereg jeszcze innych, drobniejszych potrzeb, które będziemy na bieżąco oceniać, na ile tutaj nasza rola będzie niezbędna. A powstała dziś instytucja zaprasza do odwiedzania wszystkich swoich pięciu lokalizacji. W kwietniu wstęp do Gdańskiego Centrum Sztuki Współczesnej jest nieodpłatny. Allegro. Trzecia część kwartetu smyczkowego Jerzego Fitelberga w wykonaniu zespołu z Kanady ARC Ensemble. 47 minut po godzinie 17. Jest kłopot. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wszystkie maile w sprawie książki Społeczeństwo Zmęczenia i inne eseje Byung Chulhana w przekładzie Rafała Pokrywki. Ten jeden egzemplarz, który dziś mamy do dyspozycji wysyłamy do pani Dominiki z Krakowa. Gratuluję serdecznie i wszystkiego najlepszego z okazji pani wczorajszych urodzin. z Koncerto Grosso de Dur. Zespół Verita Barok, założony w czasie pandemii przez flecistkę Tajek-Yunik-Tarasewicz i wiolonczelistę Bartolomeo Dandolo Marqueziego, wystąpi dziś w Filharmonii Dwójki. Ale to dopiero wieczorem, a tymczasem jest 17.51. Sięgamy do archiwów. Halo, halo! Uwaga, uwaga! Mówi Radio Wolna Europa! Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski. Tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości szeregowiec Józef Czapski udał się do Piotrogrodu z misją odnalezienia pięciu polskich oficerów zaginionych w Rosji podczas działań wojennych. Czapski znał doskonale język. Znał też przedrewolucyjny Petersburg. Spędził tam kilka lat, służąc w Korpusie Paziów. Było już po przewrocie. Czapski dotarł do Piotrogrodu i władz bolszewickich. Po wielu staraniach, które mi się zupełnie spaliły na panewce, dotarłem do zupełnie wyżyn sowieckich wtedy, bo rząd sowiecki się przeniósł do Moskwy, a w Petersburgu rządził triumvirat, to to się nazywało wtedy Północna Komuna, rządził Zinowiew, Trocki i Stasowa. O Stasowej mówili, że to jest sumienie rosyjskiej rewolucji. I ja się do tej Stasowej wybrałem. Przyjęła mnie bardzo przyzwoicie. Ja naturalnie nie mówiłem, że jestem oficerem, bo wiedziałem, że przyjeżdżam krewnych szukać. I ona mi ułatwiła dotarcie, do którego nikt nie mógł trafić. Do Grochowej, do więzienia zbadać, czy on tam jest. I ostatecznie dowiedziałem się wtedy, kiedy już przedtem miałem fałszywe wiadomości, że oni się znajdują w Moskwie, że są zaresztowani, wszystko było wymyślone na to, żeby ze mnie pieniądze ściągać, że oni zostali rozstrzelani w Powieńcach, bo oni się przekradali na północ do wojsk alianckich, bo nie chcieli złożyć broni po zamknięciu korpusu do wbora. I z tą smutną nowiną wróciłem do kraju. Jelena Stasowa żegnała Czapskiego słowami, niech pan wróci za 20 lat, przekona się pan, jakiego dokonaliśmy postępu. I wrócił 20 lat później, jako więzień Starobielska. Ale wróćmy do wspomnień sprzed pół wieku. Po paru miesiącach wtedy wstąpiłem znów do wojska. Ale nie chciałem wracać do pierwszego pułku jako oficer i wstąpiłem do pociągu pancernego. Przez rok byłem w pociągu pancernych u takich braci Małagowskich, którzy byli e, szwagrami Wańkowicza. I to Wańkowiczowi Melowi zawdzięczam. Spotkanie z tymi wspaniałymi ludźmi tam dopiero odkryłem Polskę. Odkryłem, czym jest Polska młodzież i czym jest Polska. Ci obaj chłopcy zginęli w przeciągu najbliższych miesięcy mojego przybycia do tego pociągu pancernego. Po roku podałem się znowu do pierwszego pułku i ci mnie zaraz przyjęli. Lato dwudziestego roku całe przeżyłem już na froncie w pułku krechowieckim. I muszę powiedzieć, że ja, który byłem głębokim antymilitarystą w swoim czasie, muszę dziś powiedzieć, że jeżeli mam ciężkie chwile, gdzie nie wiem, co zdecydować, zawsze myślę o tych trzech miesiącach na froncie. Mnie się wydaje, że, że jako krystalizacja charakteru, gdzie jest poczucie odpowiedzialności nie za siebie, ale za życie innych jednocześnie, gdzie każdy gest może spowodować śmierć, stwarza taki straszny nacisk, że naprawdę wtedy dopiero człowiek się krystalizuje. To był naprawdę pług, Takiej ofiarności, takiego entuzjazmu polskiego, ja wróciłem do nich w momencie najstraszniejszym, bo to było cofanie się od Giowa. Byliśmy przedzieleni po jakimś czasie do, od Lwowa, bo już wojska budynnego były i za nami, i przed nami. Mój brat był ranny, o którym trzej lekarze po kolei mówili, że to jest rana śmiertelna. Udało się przecież go uratować. A myśmy wtedy z tej matni się wydobyli. To znaczy, że wtedy już Budienny cały został rzucony na Warszawę, żeby się złączyć z tymi wojskami rosyjskimi, które stwierdziły, które jak Budienny wtedy mówił, że rewolucja światowa, jedyne co przeszkadza to jest Polska. Trzeba zgładzić Polskę, żeby zrobić rewolucję światową. To jest jeden z powodów nienawiści Stalina do Polski. Bo Stalin był związany z armią błędów. On był politycznym komisarzem politycznym. Tak. I myśmy jemu troszkę szyki popsuli. Ja mówię, nie my, pierwszy pułk, ale Wojsko Polskie. No to, to fragment nagrania zrealizowanego przez Mariana Czarneckiego z Paryskiego Biura Wolnej Europy pół wieku temu, w 76 roku, w 80. urodziny Józefa Czapskiego. Powtórką z historii kończymy dzisiejsze spotkanie popołudniowe. Życzymy Państwu udanego wieczoru. Magdalena Wojtulanis, Monika Kopcik, Elżbieta Szymkowska i Jakub Kukla. Do usłyszenia. To promocja. Ma w swoim dorobku centrum aktywności międzypokoleniowej szkołę dla ukraińskich dzieci, przedszkola i domy pomocy społecznej. Wie, jak łączyć architekturę z empatią i odpowiedzialnością społeczną. Bohaterem najbliższego spotkania w studiu projektowym będzie pracownia XY Studio. Zapraszam w czwartek parę minut po 13. Aldona łaniewska wołk do usłyszenia.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 w zapiskach ze współczesności od 7 do 10 kwietnia o godzinie 12.45. Autopromocja